Dobry wieczór Państwu, Dariusz Bugarski. witam bardzo serdecznie. Klub Trójki Wielki Czwartek Dzisiaj w studiu są panowie Andrea Tornierli. witam bardzo serdecznie. Moja tardes. Wybitny Watykanista, autor książki Santo Subito, Tajemnice Świętości Jana Pawła II. I ksiądz doktor Janusz Aptacy, który będzie nasze spotkanie tłumaczył. Więc jakieś coś Ale nazwisko Aptacy. Takie Ten... no, tak jest. Takie jest węgierskie? Prawdopodobnie. Węgierskie. Jan Sebastian Bach, nazwita. Jan Sebastian Bach i Jojo Ma. A teraz yy, Andrea Tonelli, fragment z jego książki Santos gościmy autora. Jeden z najbardziej poruszających fragmentów, yy, jak mm. dla mnie. To jest sytuacja następująca. Papież miał zjeść obiad z jednym z włoskich biskupów. Prałat dotarł do papieskiego apartamentu z opóźnieniem, tłumacząc się, że spotkał w Bazylice św. Piotra swojego eks księdza, który od 17 lat żył jak kloszard i, i zatrzymał się, żeby, żeby z nim porozmawiać. Papież kazał mu pójść go poszukać i przyprowadzić do stołu. Kloszard zakopotany, i onieśmielony zjadł obiad w towarzystwie Ojca Świętego. Po skończonym posiłku papież zapytał go, wyspowiadasz mnie? Odpowiedział tak. A na jego twarzy malowało się niedowierzanie i radość. Po tym spotkaniu kloszard powrócił do funkcji kapłańskich i nikt nie zadawał mu żadnych pytań dotyczących przeszłości. Taki był Jan Paweł II, człowiek zanurzony w Bogu. Jedna z najbardziej poruszających historii w tej książce, innych równie poruszających nie brakuje. A, a me a sempre molto colpito quanto è avvenuto durante il viaggio in Terra Santa, un viaggio... Wiele jest przykładów, które mówią właśnie o tym głębokim zanurzeniu się Jana Pawła II w Bogu. W mojej pamięci najbardziej wyrył się fakt, który miał miejsce w czasie podróży do Ziemi Świętej w 2000 roku, kiedy obok sypialni papieża przygotowano pokój dla osobistego sekretarza. Papież zapytał, gdzie jest kaplica, powiedział, że jest na piętrze e, niżej, e, nie mógłby tam dojść własnych siłach, więc e, asfratato, czyli wysiedlił e, swojego sekretarza do innego pokoju po to, by w tym pokoju obok urządzić e, taką prowizoryczną kaplicę z Najświętszym Sakramentem, by móc e, długie godziny przed Najświętszym Sakramentem spędzać. Oczywiście nie jest to jedyny e, przypadek, niestety jedyny przykład e, tej głębi modlitwy na Pawła II ale to jest ten który mnie najbardziej jakoś zapatruje mm -hmm. mnie, mnie najbardziej uderza. zanurzony w Bogu to jest taki tak? właśnie słowo klucz do, do tego co pan pisze o Janie Pawle II co to znaczy zanurzony w Bogu Chiunque vedeva Giovanni Paolo II mentre pregava rimaneva sicuramente colpito dalla sua capacità di appunto di każdy, kto obserwował Jana Pawła II modlącego się, zdawał sobie sprawę z głębi tej modlitwy, z jego zdolności właśnie zanurzenia się, zanurzenia się w Bogu. Wszyscy, którzy, którzy Jana Pawła II obserwowali, widzieli właśnie tę nadzwyczajność jego, jego modlitwy. Mhm. Ja myślę, że nadzwyczajność Pana książki polega na tym, że ona jest zupełnie inna niż te biografie papieskie, które znamy. No bo znamy takie, które są no powiedzmy politologiczne, takie, które pokazują papieża jako męża stanu wybitnego. Tak? Z polskiej perspektywy tego, który no, był jednym z najważniejszych ludzi, który umożliwili obalenie komunizmu. Tak? Są także takie pastoralne biografie. To jest naj, chyba najbardziej znane. Prawda? No i jest jeszcze taka ciekawa biografia Politiego który pokazuje papieża jako atlete Bożego, tak? Patrzysz z perspektywy ludzkiej bardzo. Pańska biografia jest jeszcze inna. Sì, sí, io direi che dopo la morte del Papa e y grazie al lavoro che è stato fatto per il processo di beatificazione, y alle testimonianze che sono state raccolte, y noi possiamo andare più in profondità e y capire qual era l'elemento, Sądzę, że po śmierci papieża i, i dzięki właśnie procesowi beatyfikacyjnemu, a także to świadectwom, które napływają, jesteśmy w stanie odkryć i podkreślić ten element, który te wszystkie perspektywy w życiu, w życiu papieża jako jednoczy. Bo jest oczywiście prawdą, że, że papież był protagonistą na scenie politycznej, że przyczynił się do zmiany historii. Jest prawdą, że był autorytetem doktrynalnym. Jest prawdą, że szczególnie w pierwszych latach swego pontyfikatu był atletą Bożym. Jednakże to, co jednoczy te wymiary jego pontyfikatu, to jest właśnie mistycyzm. To jest jego, jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Mistycyzm to jest najważniejsze słowo. Sì, si, anche se eh, forse può essere una parola difficile, misticismo, eh, però certamente nella vita di un uomo di fede, eh, in un santo come. Eh, Oczywiście jest to słowo trudne, czyli eh, chodzi Paolo, o mistycyzm. Eh, ale tu, w tym przypadku, jeżeli chodzi o ludzi wiary, o świętych, tak jak mamy do czynienia z Janem Pawłem II, słowo mistycyzm oznacza zdolność kontaktu z nadprzyrodzonością. Nie oznacza to oderwania od historii. Człowiek, który właśnie jest zanurzony w Bogu, który jest w łączności z Bogiem, ma także realistyczne spojrzenie na, na historię jednakże to co charakteryzuje mistyka co charakteryzowało Jana Pawła II. Dzięki właśnie temu jego mistycyzmowi. Jego mistyce to y, widzenie historii z jednej strony w sposób bardzo realistyczny, z drugiej strony jest to patrzenie głębsze i da erano fatti con uno Pan pisze o tych obliczach Jana Pawła II, które dostrzegamy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, z którymi jesteśmy obznajomieni niejako. Pisze pan, to są takie podtytuły pańskiej książki. Papież medialny, papież globtrotter, papież rekordzista, jeśli chodzi o ilość spotkań, papież, który prowadzi zupełnie nową politykę kanonizacji, beatyfikacji. to wystarczy przypomnieć liczby, zresztą zaskakujące, zdumiewające, bo do chwili, kiedy papież obejmował swój urząd, to było 300... 302 świętych w kościele, teraz papież sam kanonizował 482 dwoje. Do tego jeszcze beatyfikowanych 1338 osób, no to w ogóle niesamowita historia. Ale to są króciutkie fragmenty pańskiej książki, właściwie one są gdzieś tam z boku zupełnie. Pan o tym pisze, pan pisze o, tym, o tej rzeczywistości takiej takiej konkretnej społecznej, natomiast wszystko to odnosi się do tej rzeczywistości mistycznej, w której papież był zanurzony. Sì, certamente, perché lo scopo del libro non era quello di fare... Una biografia, oczywiście celem książki, na co zresztą zwracam uwagę we wstępie nie jest ukazanie kolejnej biografii Jana Pawła II tych biografii ukazało się już dużo, są dobrze udokumentowane chodziło tutaj o to by znaleźć właśnie ten element jednoczący, czynnik jednoczący jego pontyfikat nawet te jego przemówienia, czy jego starania na arenie międzynarodowej, które można Byłoby nazwać politycznymi, to znaczy walka o wolność człowieka, o poszanowanie e, praw człowieka, bliskość Kościoła, e, bliskość ludzi cierpiących, e, ludzi ubogich. To wszystko e, wynikało właśnie z tego głębokiego jego zanurzenia w Bogu. Jest z nami dzisiaj pan Andrea Tornielli, autor książki Santo Subito. Ja tę książkę czytałem z wielką fascynacją, chociaż e, myślę, że to może być ryzykowna książka, bo bardzo łatwo ją czytać na poziomie dewocyjnym wyłącznie. Prawda? Jak pan myśli? A, ah, sì, si, sì, questo rischio sicuramente, ma devo dire che io uh, ho scritto tanti libri tropi libri. Oczywiście takie, takie eh, ryzyko się e, na pewno pojawia. E, muszę powiedzieć, że napisałem wiele książek, za dużo książek. To książka, to książka, to książka. To ta, która się właśnie to ukazała, to nie jest to głęboką to analizą Watykanisty, tylko jest hołdem, to jaki to chciałem to złożyć to to to Janowi Pawłowi II, którego poznałem i, i znaczną część życia mojego życia go obserwowałem. Oczywiście osoba, wierząca e, ma zdolność odróżnienia prawdziwego cudu od łaski i e, i i na pewno i na pewno e, takie krytyk krytyczna lektura e, też też jest tutaj e, potrzebna. Testimonio con la barra dritta verso ciò che è essenziale. Ani wierząca, osoba. Ma, credo che un non credente comunque può confrontarsi con quelle testimonianze. Uważam przede wszystkim, że wierzący i niewierzący potrzebują jeden drugiego. Wierzący potrzebuje tych wątpliwości i pytań, które stawia sobie niewierzący, natomiast niewierzący potrzebuje, nie może spłycić rzeczywistości jedynie do tego, co, co materialne. Powinien stawiać sobie te pytania, które głęboko wewnątrz niesiemy. Na pewno człowiek niewierzący może skonfrontować, się, może, może zapoznać się z tymi świadectwami, które dają konkretne osoby o konkretnych nazwiskach, w konkretnych sytuacjach. Podkreślam, że ja tutaj niczego w tej książce nie wymyśliłem, hmm. podaję tylko, tylko hmm. Właśnie Szukam takiej płaszczyzny, która mogłaby łączyć jednych i drugich jeszcze, jeszcze innych. Mam na myśli ludzi wierzących w, w innego Boga. Chociaż no, myślę, że pewnie jest jeden. Inaczej w Boga. Dobrze, może tak. I tu jest hołd złożony Janowi Pawłowi drugiemu. chociaż historia jest to to jest historia dotycząca innego papieża, też panią ją cytuję, i jest jest myślę, że, że, że czymś taką wspólną płaszczyzną. Mianowicie chodzi o Piusa X, który był jeszcze wtedy biskupem i to, to był Giuseppe Sarto. I tu jest historia o tym, jak oni wraz z rektorem seminarium, ówczesny biskup, spacerują po Mantui, przechodzą koło, koło cmentarza żydowskiego. I tutaj zacytuję znowu kilka zdań z książki. Zapytał wówczas biskup swojego towarzysza, czy nie odmówiłby psalmu de profundis za zmarłych tam pochowanych. Rektor odpowiedział, że nie. Na to biskup zdjął biret z głowy i wyrecytował cały, cały psalm, po czym rzekł do młodego kapłana Zobacz, my zrobiliśmy, co do nas należało. Pan zrobi teraz to, co należy do niego. Bo nie jest powiedziane, że pan wyznaje teologię ojców jezuitów z Uniwersytetu Gregoriańskiego. No, Trudno stwierdzić, czy pan wyznaje tę teologię. To prawda teologia proprio Gregoriana, Umieściłem si sentiva... ten, ten epizod razem z innym epizodem dotyczącym komunii świętej udzielonej miliarderowi amerykańskiemu pochodzenia żydowskiego. Tak jak Józef Giuseppe Sarto uważał, że, że Bóg niekoniecznie musi uprawiać teologię taką, jak, jak uprawiają teologowie. Jezuici na Gregorianie. Podobna reakcja była u papieża Jana Pawła II, kiedy dowiedział się, że ten, komu udzielił komunii, był niewierzący, ale w konsekwencji został, został uzdrowiony. To może porozmawiajmy o tym, ponieważ się główna część książki, i to jest zdumiewające, że, że, że, że, że można opisać o papieżu. W taki sposób, że, pokazu, że autor pokazuje i buduje fascynującą opowieść, opowiadając o tym, jak się Jan Paweł II modlił. Bo w gruncie, w gruncie rzeczy ta książka jest o tym. Połowa książki jest o tym, ale to jest opowieść fascynująca zupełnie. Więc może o tym porozmawiajmy. Jak się modlił Jan Paweł II? Bo stąd brała się jego potęga. I suo compagno di seminarium Krakowie, Deskur, ha raccontato il fatto che Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, ebbe il dono della preghiera infusa. Ecco, quando... Trzeba podkreślić najpierw, że ta jego modlitwa, godziny spędzane na modlitwie, były przez Jana Pawła II jak powietrze dla płuc. Jednakże to jego głębokie zatopienie się w Bogu nie odrywało go od świata. Według świadectwa kolegi z seminarium, obecnego kardynała e, metytowanego Andrzeja Dyskura, młody Karol Wojtyła już w seminarium, e, a w sposób szczególny po święceniach kapłańskich w 1946 roku, e, miał niezwykły dar modlitwy wlanej. Wystarczyło go obserwować, by e, przekonać się, że on modlił się nieco inaczej niż, e, niż jego koledzy z seminarium, którzy po krótkiej chwili się rozpraszali. On natomiast e, był zatopiony, zatopiony w Bogu. Warto też jest podkreślenia to, że Jan Paweł II nie modlił się nigdy za ogólnie za ludzkość modlił się za każdego konkretnego człowieka prosił siostry by wszystkie karteczki z prośbą o modlitwę umieszczać na jego kręczniku i modlił się za konkretne osoby które go o tę modlitwę prosiły było to niezwykle takie personalistyczne podejście do Jeśli posso aggiungere un episodio per esempio che mi ha molto colpito e che libro Jeden z było to w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 roku Nazaret Bazylika Zwiastowania Pańskiego papież przyjechał z znacznym opóźnieniem wszystko już było przygotowane do mszy świętej w Bazylice dziennikarze, lud Boży zgromadzony biskupi ubrani w końcu osobisty sekretarz biskup Dziwisz poszedł by, by poprosić papieża już o... o papież modlił się przed gro, w grocie zwiastowania przed napisem Edwerbum verbum czy znaczy Słowo stało się, stało się ciałem. Dwie osoby pomogły papieżowi wstać od tej modlitwy. Przeszedł kilka kroków, odwrócił się i wrócił do modlitwy. Padł na kolana, by znowu się modlić. Chodzi tutaj y, o pewnego rodzaju nawet niemożność fizyczną oderwania się od modlitwy. La preghiera era più importante. Era lo scopo del suo Jeszcze jeden cytat. Ksiądz Krajewski, który pracował w papieskim biurze celebracji ludzkiej ciągu. Pracuje, pracuje. I to jest relacja w rozmowie z autorem książki Santo Subito, Andrea Tornieli, nasz gość dzisiejszy. I powiada tak ksiądz Krajewski. Jan Paweł II zanim zwracał się do ludzi, rozmawiał z Bogiem. Nim stanął przed ludźmi, by go reprezentować, prosił Boga, aby mógł być jego żywym obrazem. Bardzo piękne, bardzo poruszające słowa i bardzo głębokie słowa. Ta książka jest pisana z perspektywy no znowu modlitwy, ale z perspektywy kontaktu Jana Pawła II, czy, czy, czy wcześniej księdza biskupa Wojtyły z Chrystusem. Tak? Z, tej, z tej perspektywy. On nigdy nie mówi ja. On zawsze mówi, mój mistrz, mój pan, prawda? To, to jest uderzające w jego życiu, no i też w tym, co pan o papieżu napisał. Szczególnie w ostatnich latach Pontyfikatu, kiedy Jan Paweł II miał zdolność nieukrywania swego cierpienia, pokazał w sposób szczególny cierpiące oblicze Jezusa Chrystusa. Okazał się prawdziwym chrześcijaninem, który nie schodzi, który nie schodzi z krzyża. Yy, właśnie szczególnie te ostatnie lata życia Jana Pawła II pokazują, że nie był, yy, nie był to yy, przypadek yy, protagonizmu, yy, czy, czy ukazywania samego, samego siebie ale yy, chodziło tutaj właśnie o ukazywanie Jezusa Chrystusa i to w sposób szczególny tego cierpiącego. Mhm. Jeszcze jeden fragment bardzo a propos słowa biskupa Władimira Filo to jest w czasie pielgrzymki na Słowacji który tak, w Rożnawie, który tak powiedział. Widzieliśmy dzisiaj tu w Rożnawie oblicze Chrystusa. Patrzeć na Ciebie, Ojcze Święty, to patrzeć na oblicze Chrystusa. I właściwie to, to właśnie o to chodzi. Plaza. No monsignor abbiamo visto guardare te, Santo Padre, Ale jeszcze jedno, pozbrójmy te bomby, bo recenzje, które dotyczyły książki pańskiej, Andrea Turner, i Santo Subito, przypominam, uwypuklały jedną z relacji bardzo szczególnie La Stampa zdaje się opublikowała recenzję pod tytułem „Jan Paweł II się biczował. jest taka relacja siostry sercanki obsługującej, posługę posługę w apartamentach papieskich, właśnie o tym, że Jan Paweł II nocami się biczował. To Proszę, o tym opowiedzieć. Si, sí, è una testimonianza che è confermata anche da un'altra testimonianza della quale ha parlato il postulatore Monsignor Oder nel suo libro. Jest to świadectwo jednej z sióstr, które zostało potwierdzone także e, przez postulatora procesu platyfikacyjnego, Jana Pawła II, księdza Prałata Odera. E, było to świadectwo z kolei innej z sióstr. E, wpisać je należy w wielowiekową tradycję Kościoła, polegającą na małych umartwieniach ciała, które ma się podporządkować duszy. Nie, nie, nie mówimy tutaj o prawdziwym biczowaniu, bo nie było to biczowanie, które sprawiałoby, żeby ciało krwawiło, ale były to małe umartwienia. Obok innych umartwień, choćby to, że papież, kiedy modlił się, leżał na ziemi, czy sypiał na, pod na podłodze, Albo też to, że pościł przed przekazaniem święceń kapłańskich, czy, czy też biskupich. Także wydaje się, że to trzeba umieścić w wielowiekowej tradycji Kościoła. Nie jest to, nie jest to nowość. Aha, no to na pewno, tylko takiego. te opowieści, na przykład ta opowieść o Kloszardzie, o tym eksksiędzu, eks -księdzu, czy księdzu Kloszardzie, którego papież zaprasza prawda, do stołu, chociaż on prawdopodobnie wygląda nieładnie i nieładnie pachnie e, i potem prosi go, żeby ten ksiądz go wyspowiadał. No to to jest nieprawdopodobna, piękna historia przemawiająca do każdego, do każdego serca. Do, do, nie, wierzący, niewierzący to się w tym odnajdzie. Natomiast ta historia z tymi umartwieniami, chociaż są niewielkie, jak pan powiedział, obawiam się, że zamyka nasze serca przed papieżem. Nie sądzę, by tak było. Żyjemy bowiem w świecie, który odrzuca, żyjemy w społeczeństwie, które odrzuca cierpienie, chorobę i śmierć, którym udaje się, że nie ma choroby, cierpienia i śmierci, podczas gdy każdy wcześniej czy później się im poddaje. Chrześcijaństwo jest odpowiedzią na najgłębsze, pytanie, na jedno z pytań człowieka, mianowicie na pytanie o cierpienie. Bóg chrześcijan, wcielając się, nie eliminuje cierpienia, ale sam się jemu poddaje. Chrześcijaństwo jest bowiem towarzyszem człowieka, człowieka cierpiącego, człowieka umierającego. Wydaje mi się, że tym bardziej w tym społeczeństwie, które żyje na powierzchni samego siebie, bez zdolności wejścia w głąb, takie przypadki y, trzeba przypominać. No to, jeszcze to jeszcze raz zacytuję słowa Jana Pawła II, tym razem z książki y, Nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II w Rosarda, panią cytuję w swojej książce te słowa. To jest no, w kontekście tego cierpienia, stosunku Jana Pawła II do cierpienia. Bardzo piękne, głębokie słowa i też bardzo ludzkie. Powiada tak. Wiem z własnego doświadczenia, przede wszystkim z okresu mojej młodości, że cierpienie ludzkie przede wszystkim mnie onieśmielało. Trudno mi było przez pewien czas zbliżać się do cierpiących, gdyż odczuwałem jakby wyrzut, że oni cierpią, podczas gdy ja jestem od tego cierpienia wolny. Prócz tego czułem się skrępowany, uważając, że wszystko, co mogłem im powiedzieć, nie ma pokrycia po prostu dlatego, że to oni cierpią, a nie ja. Ale ten okres o nieśmielenia przeszedł, gdy posługi duszpasterskie coraz bardziej, coraz częściej prowadziły do spotkania z cierpiącymi. To na różne sposoby. Muszę dodać, że ów okres dominującego nieśmielenia przeszedł przed, przede wszystkim dlatego, że dopomogli mi w tym sami cierpiący. Jeszcze coś ważnego, co mnie w tej książce zafascynowało i też myślę, że nas fascynowało w czasie pontyfikatu papieskiego. To znaczy Pan o tym bardzo wiele pisze, bardzo ciekawie pisze. To znaczy o podejściu Jana Pawła II do problemu ojcostwa, do doświadczenia, nie problemu, do doświadczenia ojcostwa. I tu jest takie słowa, takie zdanie autorstwa pana Torniellego, które myślę, że bardzo są trafne, krótkie i do rzeczy. Autentyczne ojcostwo przeżywa ten, kto doświadczył bycia synem. Kropka, prawda? To, to jest właśnie to. To może porozmawiajmy o tym doświadczeniu synowsko-ojcowskim Jana Pawła II. Sì, può sembrare un paradosso, ma solo chi eh, fa l'esperienza di appartenere a un altro come figlio, per cui di dipendere da qualcuno, Wydaje się, że to może być stwierdzenie absurdalne, ale rzeczywiście tylko ten, kto ma świadomość podlegania w jakimś sensie zależności od kogoś innego, może stać, czyli właśnie tej zależności sanowskiej, może stać się naprawdę ojcem. Ale ojcem nie w sensie władcy, dyktatora, pana, tylko edukatora, to znaczy tego, który Edu, który edukuje. Etymologia słowa edukacja, edukować to jest właśnie towarzyszenie człowiekowi w tym, kim on jest, w odkrywaniu prawdy, bez odrywania go od rzeczywistości. I w takim sensie, w ten sposób rozumiał Jan Paweł II swoją posługę jako następcy świętego Piotra. Mhm przecież rodi Pietro. Tak i to właśnie pan pisze o, o kilku ojcach Jana Pawła II, tak? To nie tylko ojciec, ojciec ojciec, tak? Ale Paweł VI, którego uważał za duchowego swojego ojca, przypomina pan postać Jana Telanowskiego, prawda? Jego, jego mistrza skromnego krawca z Krakowa, też mistyka, prawda? No więc, I w końcu przypomina pan postać ojca Pio. Prawda? I, i kontaktu właśnie z nim. To może o, o nim porozmawiajmy, bo to, bo to jest ciekawa historia w, te, w tej książce. Tam jest... Dementuje pan na przykład fakt, jakoby ojciec Pioł przepowiadał papieżowi jego przyszłość. Te niby informacje zdemontował sam Jan Paweł II. Kilka razy o tym powiedział, że ojciec Pio mu nie przepowiedział pontyfikatu. Co nie znaczy, że w czasie tego jedynego spotkania w 1948 roku młodego księdza Karolowi i z ojcem Pio ten ostatni nie widział w młodym kapłanie krakowskim, polskim, wtedy jeszcze nieznanym kogoś nadzwyczajnego, kogoś, kto będzie miał szczególne miejsce w historii kościoła, protagonistę kościoła. Są świadectwa ludzi, między innymi jednego z kapłanów, który dzisiaj jest już bardzo, bardzo podeszłym wieku, do którego wtedy ojciec Pio powiedział, wskazując palcem o to To, że nie przepowiedział tego młodemu księdzu Kralorów Również jakie Jarol Wojtyła avrebbe avuto tym nie w futuro mm. della Chiesa. Na czym ta relacja polegała między nimi? Mamy testimonianse, abbiamo tre lettere, ma dall'ultima di queste lettere si capisce, że ce ne devono essere state delle altre. Mamy świadectwa w postaci trzech listów. w sposób szczególny e, trzeci z tych listów wskazuje na to, mówi o tym, że, że biskup Karol Wojtyła wielokrotnie zwracał się do ojca Pio o modlitwę w intencji osób chorych, osób potrzebujących, czy też w intencji spraw, które leżały mu wyjątkowo, wyjątkowo na sercu. Trzeba przypomnieć, że to podkreślić ten fakt, że Karol Wojtyła, ksiądz, później biskup, widział w ojcu Pio kogoś nadzwyczajnego, widział świętego w momencie, w czasie, kiedy działalność i sama osoba ojca Pio była pod kontrolą, kiedy z nieufnością patrzono na niego i na to, i na to co, co robi. W tym trzecim liście, tu chyba, chyba, chyba właściwie otworzyłem, Pan ten list cytuje, I są wzmianki na temat podziękowania ojcu Pio dotyczące modlitwy w intencji kobiety katolickiej, teraz cytuję katolickiej lekarki chorej na Raka, czy Wanda Półtawska, tak. Oraz, tutaj jeszcze dwie osoby są wymienione, syna pewnego adwokata z Krakowa, ciężko chorego od urodzenia. Obie te osoby dzięki Bogu czują się dobrze, pozwalam sobie ponadto czcigodnojcze pole polecić ojca modlitwom sparaliżowaną kobietę mieszkającą w mojej archidiecezji. Czy udało się odnaleźć te, te, te dwie pozostałe osoby i odnaleźć ich świadectwa, relacji? No non si sa, nomi. Trudno jest odnaleźć te osoby, ponieważ nie są one wymienione z imienia. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że było to pisane w 1963 roku. Wydaje się, że odnalezienie ich jest po prostu niemożliwe. I ancora noi Andrea Tornierli, autor książki Santo Subito. To może o tytule porozmawiali. porozmawiamy. Santo Subito, no co to znaczy kiedy? Na pytanie kiedy możemy jedynie odpowiedzieć szybko. Natomiast nie można tu mówić o żadnej dacie, ponieważ nie została jeszcze ustalona data pierwszego spotkania Komisji Medycznej, która ma zbadać cud, który dokonał się za wstawiennictwem Jana Pawła II. Po orzeczeniu tejże Komisji Lekarskiej spotykają się kardynałowie i biskupi i dopiero później sprawa zostaje przekazana Ojcu Świętemu. Może, jeżeli wszystko pójdzie gładko i szybko, można tu jeszcze mówić o roku 2010, ale bardziej prawdopodobna byłaby wiosna 2011 roku. roku to może na koniec. Ja, ja jeszcze zacytuję zdanie, które padło z ust księdza profesora, oj, nie wiem, z kulu stycznia? Dobrze, tak. Który powiada o Janie Pawle II takie słowa. Że to był papież zafascynowa zafascynowany Bogiem ze względu na człowieka i człowiekiem ze względu na Boga. I to jest znowu coś takiego, co otwiera wszystkich, prawda, jak sądzę. Zatem tak, bym jeszcze pana po mógł poprosić o, o źródła, pańskie, o opowieść o pańskiej fascynacji Janem Pawłem II. Z jakiego powodu pan zim jeździł? Z jakiego powodu napisał pan tak piękną, głęboką i, i pełną miłości książkę? Bo chyba no, myślę, że to są właściwe słowa. Byłem e, 14, kiedy stato eletto. Nel 1979 l'ho visto per la prima volta. Ja Miałem 14 lat, kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. W roku 1978, w 1979 roku ujrzałem, zobaczyłem go po raz pierwszy na żywo. Był to papież, który przyniósł, który dał świadectwo wielkiej, głębokiej wiary. Wiary, która nie lękała się dialogu ze światem. Wiary, która przeobrażała się w kulturę wiary, która dialogowała, dialogowała ze światem. Słowa nie lękajcie się, wydaje się, że dotyczą tego. Był to papież mojej młodości i to, to co mnie najbardziej w nim uderzało, to właśnie ta wiara, która staje się kulturą, wiara, która dialoguje ze, ze światem. che il dato è proprio di to fede która nie ma paura. Po pierwsze zafascynowany Bogiem ze względu na człowieka i człowiekiem ze względu na Boga. Bardzo dziękuję. Andrea Tornielli był naszym gościem, autor książki Santo Subito. Bardzo księdzu dziękuję, podziwiam. Ksiądz doktor Janusz Szaptacy tłumaczył nasze dziękuję spotkanie. Bardzo. I proszę do mnie napisać w sprawie książki, bo mamy kilka egzemplarzy tej książki z autografem autora w prezencie od wydawnictwa Rafael. Dziękuję, do usłyszenia. Dariusz Bugalski.